Najpopularniejszą twoją piosenką jest Majster Bieda. Jej fragment muzyczny wykorzystaliśmy w sygnale turystykonu. Ciekaw jestem, którą piosenkę ty sam lubisz najbardziej. Majstra Bieda. W połowie lat 70. byłeś jedną z głównych postaci piosenki studenckiej. Przedstawicielem nurtu ballady autorskiej. Jesteś też niemal legendarną postacią w gatunku zwanym piosenką turystyczną. Opowiedz, jak zaczynałeś?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 Ponieważ y, z własnego doświadczenia wiem, że śpiałem te same pieśni. Raz byłem piosenkarzem turystycznym, raz piosenkarzem studenckim, raz artystą uprawiającym y, piosenkę literacką, poezję śpiewaną itd., itd., Wreszcie przez folk do akustycznego roka. Także nie trzymajmy się może etykiet, natomiast ja zaczynałem, tak jak każdy po prostu, było nas kilku w szkole, Graliśmy na gitarkach, z tym, że mm, graliśmy troszeczkę co innego. Oczywiście graliśmy też Rocka, a no to były lata 60. jeszcze, y, ale robiliśmy jednocześnie y, rzeczy folkowe. Y, dla mnie na przykład jakimś y, no, idolem był Dylan. Choć jednocześnie Rolling Stonesi byli y, fascynacją. Ale nie robiłem tego strollingstansu, tylko raczej, jeżeli pod coś się podpinałem, to pod dylem dym. No i tak się to zaczęło.